Dzisiaj chciałbym kontynuować nauczanie sprzed dwóch tygodni, a tematem jest biblijne spojrzenie na władzę. Zachęcam do odsłuchania części pierwszej tego nauczania, które umieszczona jest na stronie internetowej zboru. W poprzednią niedzielę Polacy wybrali na pięcioletnią kadencję kogo? Niektórzy są na ty z nim, to super pozazdrościć, wybrali prezydenta, jego zwolennicy świętowali, przeciwnicy proporcjonalnie przeciwnie. Człowiekowi temu została powierzona odpowiedzialność za wiele ważnych spraw państwowych, które mają wpływ w jakiś sposób na życie nas wszystkich, na życie każdego z nas. Aby dobrze spełnić te zadania, prezydent, kimkolwiek jest ten człowiek, ktokolwiek by nie był wybrany potrzebuje wiele mądrości tak potrzebuje mądrych doradców i potrzebuje Bożego wpływu na swoje decyzje czy zgadzamy się z tymi stwierdzeniami? jak najbardziej w tym wszystkim bardzo ważna jest rola ludzi wierzących czyli nas aby otoczyć modlitwą właśnie prezydenta i wszystkich ludzi władzy w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza w rozdziale drugim znajdujemy apostolskie zalecenie. Zalecenie wzmocnione zwrotem przede wszystkim. Biblia Warszawska mówi napominam, inne przekłady bardziej zachęcam, ale jest to dalej z tym zwrotem przede wszystkim. Aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania, między innymi za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Biblia objawia nam, że wszelka władza pochodzi od Boga. Bóg jest źródłem, czy praźródłem wszelkiej władzy, ponieważ jest Bogiem porządku, nie chaosu. Czytamy, że z chaosu wyłonił się kosmos, czyli coś uporządkowanego. Autorem tego porządku jest Bóg. Władza ludzka, ziemska, każda władza jest narzędziem utrzymywania porządku i dbałości o sytuację, w jakiej jesteśmy. Jest w jakiś sposób odzwierciedleniem niebiańskiego porządku. Czytaliśmy poprzednim razem fragment z listu do Rzymian 13.1-7 do 7, Teraz tylko przytoczę niektóre myśli z tego fragmentu. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. I dalej Paweł pisał o tym, że powinniśmy na przykład płacić podatki, być posłuszni królowi, jego namiestnikom, a więc osobom, które w hierarchii stoją niżej niż król, ale są przez niego wyznaczone do przestrzegania prawa. I w tym fragmencie jest niesamowity werset. Werset piąty. Jeżeli zajrzycie do niego, zauważmy, co tam Paweł napisał. Otóż napisał tam, że mamy na przykład płacić podatki i poddawać się władzy nie tylko ze strachu. Nie tylko dlatego, że może czekać nas kara. Tam, Paweł mówi, nie na próżno władza mieczność. Ale na co się powołuje? 13,5. Ze względu na sumienie. Ze względu na sumienie. A więc naszą motywacją nie jest strach, nie jest lęk, nie jest kara, bo dostanę mandat, bo dostanę grzywnę, bo pójdę do więzienia. No tak, takie mogą być skutki oczywiście różnych zachowań, niewłaściwych, niezgodnych z prawem, ale przestrzegamy prawa nie dlatego, że nie chcemy iść do więzienia i nie chcemy płacić grzywny. No przy okazji pewnie, że tak, ale przestrzegamy prawa ze względu na sumienie. I ze względu że, na to, że jest to nauka pańska. Nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypomniana i podkreślona przez Jego apostołów. Przekazano Kościołowi raz na zawsze. Są dwa fragmenty w dwóch listach. Jeden to do Efezjan, drugi do Kolosan. One mówią o tym samym. Efezjan rozdział szósty, Kolosan rozdział trzeci. Możecie zajrzeć do tych miejsc. Tam jest opis relacji, może bardziej między Panem a sługą, mówiąc naszym współczesnym językiem między przełożonym a podwładnym, pracodawcą a pracownikiem możemy tutaj w tych kombinacjach rozumieć ten przekaz. I w tych fragmentach Paweł pisał i do Efezjan i do Kolosan, a poprzez to do nas wszystkich, że słudzy macie służyć swoim Panom, nie na pokaz, nie ze strachu, ale tak jak, tak jak komu? Pamiętacie? Tak jak Chrystusowi. Tak jak Chrystusowi. Uff. To jest bardzo niepopularna postawa w naszym kraju. Pracodawcy służyć jak Chrystusowi. No gdyby mi płacił jakieś królewskie wynagrodzenie, to może wtedy tak. Ale tam jest napisane, bądźcie poddani zarówno dobrym, jak i, zły, jak i złym panom. I słuszcie im szczerze. Słuszcie im prawdziwie, słuszcie im autentycznie. Wiedząc, że w ten sposób... Uwaga, służycie Chrystusowi. Sprawdźcie te fragmenty. Efezjan, rozdział 6, Kolosan rozdział 3. Wiecie, te słowa rewolucjonizują naszą postawę. One mówią o motywacjach serca. Bo Słowo Boże jest jak miecz, który przenika duszę i ducha. Rozdziela. Przenika głęboko nasze serca i wskazuje na motywacje, które nami kierują w codziennym życiu. Także w dziedzinie ulegania czy posłuszeństwu podporządkowania się władzy. I to jest ta wewnętrzna motywacja serca. Nie strach, powtarzam, nie na pokaz, ale z przekonania. Bo kochamy Pana. Bo jest to Jego nauka. Bo jest to Ewangelia Święta. Bo jest to nauka apostolska. A Bóg wie, co mówi, wie, co robi, wie, co powinien nam przekazać. Wie, czego potrzebujemy. Czy Bóg jest mądrzejszy od nas? Co za pytanie. Ale w praktyce czasami zachowujemy się tak, jak my byśmy byli mądrzejsi a nie Bóg i Jego Słowo. I napominam każdego z nas, siebie również, w momentach, kiedy uważam, że jestem mądrzejszy i nie muszę czegoś robić, bo ja wiem lepiej. Znajdź werset, przekonaj mnie, wtedy tak. Jeśli nie, poddajmy się Bożemu Słowu. Ale, kochani, poprzednim razem przywołałem bardzo drastyczny, niepokojący przykład człowieka władzy, o którym każdy na ziemi chyba słyszał, Niechlubnie znany, niejaki Adolf, Hitler. No co z tym Hitlerem? No władza władzą, ale co z tym Hitlerem? Musimy rozróżnić władzę jako urząd i władcę jako człowieka. Dobrze? Myślę, że to pomoże nam w takim lepszym zrozumieniu tego, o co Bogu chodzi i jak to wygląda w praktyce, no bo gdybyśmy bez kontekstu to słowo przyjęli, no to jesteśmy zniewoleni do wszelkiego posłuszeństwa jakiejkolwiek władzy we wszystkim. A tutaj już tak do końca nie jest. Czy tak nie jest w ogóle? Powtórzę. Musimy rozróżnić władzę jako urząd i władcę jako człowieka. Okazuje się bowiem i i to chyba nie jest dla nikogo z nas zaskoczeniem, że nie każdy władca rządzi w sposób prawy, sprawiedliwy i uczciwy. No ten Adolf Ha jest takim przykładem najskrajniejszym ze skrajnych, który przychodzi mi do głowy. Moglibyśmy jeszcze innych tyranów, despotów, masowych zbrodniarzy na, na tronach przywoływać. Ale każda władza pochodzi od Boga, lecz nie każdy władca był lub jest we wszystkim Bogu poddany. Ba, było i jest wiele sytuacji, gdy rządzący występowali przeciw woli Bożej. Świadomie i jawnie. Wrogo wobec Boga. Co to znaczy w praktyce dla nas, kochani? To jest ważne pytanie, które musimy sobie zadać i spróbować znaleźć na nie odpowiedź. Szczególnie w czasach, gdy targani jesteśmy różnymi ideologiami, które z łatwością przez różne strony internetowe, książki, konferencje, wypowiedzi, czy nawet jakieś rozmowy w kolejkach przetaczają się przez, przez nasz kraj i nie tylko, przez cały świat. Co to znaczy w praktyce dla nas? Czy mamy być takiej złej władzy ulegli, czy też nie? Ja myślę, że przykłady z Biblii pomogą nam tę kwestię zrozumieć. I na początek otwórzmy drugą księgę mojżeszową, księgę wyjścia. I sam początek tej księgi. Rozdział pierwszy. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy, od ósmego wiersza aż do dwudziestego drugiego przedstawiona jest sytuacja polityczna i społeczna i ekonomiczna hebrajczyków w Egipcie. Przybyli tam za czasów patriarchy Jakuba Izraela, sprowadził ich tam jeden z jego synów Józef Osiedlili się, założyli rodziny i w ciągu około 400 czy ponad 400 lat rozmnożyli się i stał się z nich liczny naród. Liczny do tego stopnia, że faraon z pewnej nowej dynastii, która nie znała Józefa, tak ten tekst nam to mówi, zaczęła obawiać się tej rosnącej wewnątrz kraju mniejszości narodowej. No problem stary jak świat. Ileż dzisiaj konfliktów i wojen wszczynanych jest z powodu tego, że jakaś mniejszość narodowa komuś przeszkadza albo też ta mniejszość przeszkadza większości. Coś się dzieje. Nic nowego. Wtedy też tak było. Faraon pomyślał sobie, no staną się liczniejsi od nas. Rozpoczną jakąś rebelię. No i po nas. W związku z tym nałożył na nich pewne ciężary, ograniczenia, normy Pracy, takie niemal ponad ludzkie siły, chcąc ich biologicznie, fizycznie osłabić. No, nie za bardzo mu się to udawało. Hebrajczyków przybywało. I wtedy czytajmy teraz już tekst 15 do 22 wiersza. Król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szyfra, a druga Puła. Przy porodach hebrajek, powiedział, zwracajcie uwagę na płeć dziecka. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Położne jednak powodowane bojaźnią Boga nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie. Zostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu zawezwał położne. Dlaczego tak postępujecie? zapytał. Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu. Położne odpowiedziały faraonowi... Hebrajki to nie Egipcjanki, są żywotniejsze, rodzą dzieci, zanim zjawi się położna. Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał. A ponieważ położne odczuwały bojaźń przed Bogiem, Bóg obdarzył je rodzinami. Wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi. Każdego syna, który urodzi się Izraelitą, wrzucajcie do Nilu. Córki zostawiajcie przy życiu. Okrutne zarządzanie... Wyobraź sobie, że władza każe ci mordować niemowlęta, płci męskiej tylko dlatego, że należą do jakiejś grupy etnicznej, innej niż nasza. A tak już w historii było. Nie tylko w czasach Faraona, ale kilkadziesiąt lat temu. Nasi rodzice, rodzice, ludzie w moim wieku pamiętają te czasy. Przeżyli, przeszli przez to. Więc to nie jest tak bardzo odległa historia, jakby się mogło wydawać. To nie jest daleko za górami, za morzami, za lasami i wieki, wieki temu. To działo się nie tak dawno na tych ziemiach i kto wie, co jeszcze może się w historii wydarzyć. Jaka jest konkluzja? Położne stwierdziły, że król przekroczył swoje kompetencje. Nadal należał mu się posłuch we wszelkich innych sprawach, ale w tej nie. Gdyby zarządzenie króla, faraona, dotyczyło na przykład nowej skali podatków, albo jakichś robót publicznych, albo jeszcze czegoś w tym rodzaju, myślę, że wszyscy hebrajczycy i te położne również powinny się tym zarządzeniom poddać. Ale nie w tym. Położne odczuwały bojaźń przed Bogiem. Ryzykowały własnym życiem, ale bezbłędnie oceniły, że w tej sytuacji król dopuszcza się przestępstwa, zbrodni, i to jeszcze mające być wykonaną ich rękami. A wtedy, w tych sytuacjach, i dojdziemy później do tego fragmentu, w tego rodzaju sytuacjach, kochani, bracia i siostry, należy bardziej słuchać Boga niż człowieka. Jeżeli władza będzie namawiała nas do zbrodni, do łamania praw człowieka, do niesprawiedliwości, do krzywdzenia, wtedy musimy w sumieniu i w Bożym Słowie rozważyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to nie sprzeciwia się woli Bożej? Gdy ktoś z rządzących posuwa się do zbrodni, mamy prawo, a nawet obowiązek nie brać w tym udziału. Bywa to trudne ze względu na szykany, jakie spadają na nieposłusznych. Właśnie przykład Hitlera. Totalne zastraszenie, które uciszyło jakąkolwiek opozycję. Opozycja nie istniała, przynajmniej publicznie. Jeśli ktoś był w opozycji, to był bardzo, bardzo głęboki i cichej opozycji. I pytanie, czy władza Hitlera pochodziła od Boga? Czy władza Adolfa Hitlera pochodziła od Boga? Macie jakąś odpowiedź? Czy wolicie nie ryzykować? Powiem wam tak. Tak, władza Adolfa Hitlera pochodziła od Boga. Władza Józefa Stalina pochodziła od Boga. Ale zostańmy już przy tym Hitlerze. Powołany był na urząd kanclerza państwa niemieckiego i w sprawach państwowych dotyczących zarządzania jego zwykłych urzędowych powinności należny był mu posłuch jako kanclerzowi jako głowie państwa ale w sferze zbrodni jakie zaplanował i zrealizował w sferze łamania praw bożych i ludzkich nie tutaj każdy nie tylko chrześcijanin ale powiem przyzwoity człowiek rozumiemy co mam na myśli powinien odmówić Adolf Hitler przekroczył swoje kompetencje i żaden przyzwoity człowiek nie powinien im się poddać. Na co powiemy, gdy jego namiestnicy sprawowali rządy w podbitych krajach? W Polsce, która była podzielona i część nazwano Generalną Gubernią, którą zarządzał gubernator z nadania Adolfa Hitlera. Czy taka władza jest od Boga? Kolejne trudne pytanie, ale na które powinniśmy również próbować znaleźć Bożą odpowiedź. I to, co powiem, może być niepopularne, może wydać Wam się kontrowersyjne albo nawet niewłaściwe, ale powiem tak, ta władza na ten moment w odpowiednim zakresie również była od Boga. I na ten moment w zwykłych sprawach dotyczących na przykład, ładu, bezpieczeństwa publicznego, również takiej władzy należny jest posłuch. Gdyby jednak taka władza wciągała nas w bezbożne, zbrodnicze działania, gdy nakłaniać będzie do łamania przykazań bożych, już nie. Mamy wiele przykładów. Na przykład ratowania ludności pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej lub romskiego. Ludzie, którzy w pierwszej kolejności skazani byli na zagładę. My, Polacy, w drugiej czy w trzeciej. Kochani, gdyby taka władza próbowała Planowała i nas zabić. Mamy prawo do obrony. Mamy prawo do ucieczki, czyli nieposłuszeństwa tej władzy. Gdy pojawia się możliwość uwolnienia i przegnania okupanta, korzystajmy i wspierajmy. Wspierajmy to. Pamiętajmy. I tutaj znów przewołam przykład Judei w czasach Jezusa i apostołów. Judea była pod rzymską okupacją. To był obcy wróg. A jednak właśnie o tej obcej władzy apostoł Paweł i Piotr pisali, aby jej się poddawać że pochodzi od Boga. Niesamowite. Trudne, ale biblijne. Właściwe. We właściwym zakresie. Do właściwych granic. Cesarze, o których wspomniałem poprzednim razem, czterech ich było Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron. Nie byli niewiniątkami. Wielu Żydów, a także chrześcijan ucierpiało od nich przez ich decyzje. A jednak Paweł i Piotr pisali, aby władzy być poddanym. Kolejny przykład ze Starego Testamentu, który pomoże nam lepiej zrozumieć zakres naszego ulegania władzy. I gdzie są granice. Jeżeli otworzymy Księgę Daniela, rozdział 3. Nie będziemy dzisiaj tych wszystkich wersetów, miejsc dokładnie odczytywać. Zbyt wiele czasu by to zajęło. Ale zachęcam, jeżeli masz Biblię przy sobie, rzuć okiem na te wersety. Księga Daniela, rozdział trzeci opisuje nam historię, kiedy król Nebukadnezar, władca Imperium Babilońskiego, chciał przetestować lojalność swoich poddanych. Wymyślił niezwykły sposób. Zrobiono złoty posąg, który postawiono na pewnej równinie i król wymyślił, że wszyscy jego poddani, czy też zarządcy ludzie, ludzie na jakichś stanowiskach mają z całego Imperium zjawić się przed tym posągiem i na dany sygnał wszyscy mają upaść plackiem na twarz oddając cześć temu posągowi. No dla niemal wszystkich poddanych króla nie było to żadnym problemem. No król wymyślił, no wiadomo, trzeba to zrobić, bo jak nie, to no to krucho z nami. Ale znalazło się trzech młodzieńców, hebrajczyków, szadrach, Meszach abednego i myślę, że tą historię znacie, szczególnie, że jakieś dwa miesiące temu dzieliłem się tą historią na tym miejscu. Oni odmówili pokłonienia się temu pos posągowi. Dlaczego? Dlatego, że byli hebrajczykami, Żydami, dlatego, że wiązało ich prawo mojżeszowe, które mówiło nie będziesz kłaniał się żadnym, żadnym bóstwom, żadnym posągom, żadnym wyobrażeniom, gdyż ja Pan, Twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym. I ci młodzi ludzie, ci chłopcy jeszcze, w momencie kiedy wszyscy leżeli na twarzach oddając cześć posągowi oni stali. I zademonstrowali w ten sposób, że prawo Boże w tym momencie jest dla nich ważniejsze niż prawo ludzkie ryzykowali życie. Wiemy, że król był tak wzburzony i zaskoczony, że nie od razu ich skazał na śmierć, ale dał im drugą szansę. Widocznie bardziej zależało mu na tym, żeby ich złamać i pokazać, że ma władzę nad ludźmi, niż żeby po prostu od tak się ich pozbyć. To jest obraz działania szatana, który próbuje złamać chrześcijanina, złamać wierzącego. Wiecie, cóż z tego, że ktoś będzie szybko zabity, pójdzie do nieba, do Pana i ma już, że tak powiem, za sobą cały Cały trud życia Ale sztuką jest złamać I pozbawić człowieka wejścia do nieba I na tym polega działanie nieprzyjaciela Oni odmówili W rezultacie wylądowali w piecu ognistym Myślę, że historię tą znamy Bóg ich ocalił w sposób cudowny W tej samej księdze W rozdziale szóstym Czytamy historię Spisku przeciw Danielowi Daniel był jednym z czołowych doradców króla na bardzo wysokim stanowisku. Niezwykła mądrość, którą Bóg mu dał, sprawiła, że został wywindowany na bardzo wysokie, odpowiedzialne, państwowe stanowisko. Ale jak to bywa na takich czołowych stanowiskach, zawsze wokół jakichś, jakiegoś obozu władzy, wiecie, trwa taka cicha wojna o stołki. Cicha wojna o władzę. Stronnictwa, frakcje, wiecie, ja tu mam swoich, Ty masz swoich, dogadajmy się, wykończmy tego, znajdźmy haka. Tak jest do dzisiaj w polityce. Tak to działa, prawda? Więc również i wtedy tak było. Ludzie zazdrośni o pozycję Daniela, nakłonili króla do wydania kolejnego dekretu, który sprzeciwiał się Bożemu prawu. Szósty rozdział. I namówili króla, aby zarządził, że w przeciągu kolejnych 30 dni nie wolno modlić się do jakiegokolwiek innego Boga czy człowieka, jak tylko do Ciebie, Królu. Nie wiem, jakie motywacje kierowały królem Nebukadnezarem, ale ten dekret podpisał. I według wczesnego prawa nie można było go cofnąć. Nawet sam król nie mógł tego dekretu cofnąć. Dekret wszedł w życie. No i co, teraz ma zrobić Daniel? Ma się modlić do króla? No nie. I czytamy, że tak jak miał w zwyczaju, klękał twarzą w stronę Jerozolimy i wznosił modły do Boga żywego. No przełapano go. Daniel również zaryzykował. Nie poddał się temu złemu zarządzeniu, ponieważ był pod Bożym prawem, które wiązało go bardziej w tym momencie niż ludzkie antyboże pomysły i prawa. Daniel odmówił. Bóg również ocalił go w niezwykły sposób. I gdy przechodzimy do czasów Nowego Testamentu, Dochodzimy do tego zdania wypowiedzianego przez apostołów, że bardziej należy słuchać Boga niż ludzi. Mówi nam o tym Księga Dziejów Apostolskich, rozdział czwarty. W rozdziale trzecim apostołowie Piotr i Jan dokonali cudu uzdrowienia człowieka, chromego od urodzenia. Ten cud stał się sensacją Zbiegł się spory tłum ludzi zainteresowanych czymś tak niezwykłym. Apostołowie Piotr i Jan wykorzystali okazję, aby tym zgromadzonym ludziom wytłumaczyć w czyim imieniu, dlaczego, jak to się stało i że należy opamiętać się i wierzyć w Jezusa Chrystusa, którego Bóg uczynił Zbawicielem. Władzy, żydowskie władze, która zarządzała świątynią, jej terenem, Radzie Wysokiej czy Radzie Najwyższej, Oczywiście taka duchowa konkurencja nie odpowiadała. W związku z tym aresztowano Piotra i Jana, przesłuchano ich i w rezultacie tego przesłuchania, ponieważ nie znaleziono nic, co można by im zarzucić, no uzdrowili człowieka, no przecież no nic złego nie zrobili, ale na wszelki wypadek zabroniono im przemawiać w imieniu Jezusa. Zabroniono im głoszenie Ewangelii. I w tym momencie Dzieje apostolskie 4,19 czytamy następującą odpowiedź Piotra i Jana. To jest bardzo ważna odpowiedź. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? O, sądźcie! I dalej, my nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A zatem... Czy mamy słuchać bardziej was, czy Boga? Sami osądźcie. Odpowiedź jest oczywista. W wielu krajach współcześnie takie zakazy obowiązują. Wierzący w Pana Jezusa nie mogą w wielu krajach publicznie się zgromadzać. Nie mogą wspólnie, głośno się modlić. Nie mogą głosić publicznie dobrej nowiny. Za wszelkie tego rodzaju próby mogą trafić do więzienia mogą być pozbawieni stanowisk, pracy, majątku no i wolności. Wierzący, nasi bracia i siostry w tych wielu krajach schodzą do podziemia, znoszą różne szykany, a kościoły dalej działają, a Ewangelia dalej się rozpowszechnia. Dlatego, że bardziej słuchają w tej sytuacji Boga niż człowieka. Wiedząc, że Ewangelia wieczna może zbawić i uratować ludzkie dusze, zaś Prawo ludzkie jest na chwilę i nie może wkraczać w Boży porządek. I powtórzę, tam gdzie prawo ludzkie sprzeciwia się Bożemu, mamy prawo odmówić. Natomiast tam gdzie żądanie władzy dotyczy zwykłych spraw porządkowych, podatkowych, spraw cywilnych czy karnych, sanitarnych, spraw bezpieczeństwa, kochani, bracia i siostry powinniśmy się im bez wahania poddać bez wahania poddać. Powinniśmy być przykładnymi obywatelami, znanymi z uczciwości i respektu dla władzy. Powtórzę, nie z bezgranicznego ulegania, ale z szacunku i respektu w tym zakresie, którą Bóg władzy wyznaczył. I jeżeli ktokolwiek nakłania się do buntu wobec władzy, do nieuzasadnionego biblijnie buntu, władzy, która działa w ramach normalnych kompetencji, Chcę Ci powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie jest od Boga. Jest to od ludzi zwiedzionych i od diabła. Wiem, że te słowa mogą wydać się twarde i bolesne, ale tak stawia nam sprawę słowo Boga. I na zakończenie jeszcze, nie wiem, czy żeby dosłodzić, czy żeby goryczy jeszcze dolać, wątek tak zwanej władzy duchowej. Aczkolwiek zaznaczam, że w tym przypadku słowo władza ma trochę inne znaczenie niż w przypadku władzy państwowej, świeckiej. Władza państwowa, świecka dysponuje urzędnikami, a także aparatem przymusu, na przykład policją, armią, sądami. No, władza to władza i może wymusić pewne rzeczy na nieposłusznych obywatelach. Władza duchowa natomiast to zdecydowanie nie policja, armia i sądy, chociaż kiedyś w przyszłości próbowano konstruować takie tego rodzaju ustroje teokratyczno-imperialne. Władza duchowa to zdecydowanie bardziej przewodzenie przez nauczanie i przykład. Zgadzamy się z tym? Przewodzenie przez nauczanie i przykład. Jesteśmy w Kościele dobrowolnie, bo chcemy. Nikt nas nie zmusza. No, niektórzy młodzi ludzie przechodzą taką fazę, że rodzice im każą wstać. W pół do dziesiątej rano w niedzielę. To jest straszne przeżycie. I muszą znaleźć się w kościele, muszą siedzieć, słuchać tego wujka jednego czy drugiego. To jest ciężkie przeżycie, ale potem, kiedy już się z tego wyrośnie i zrozumie się Boże Słowo, uwierzcie, jest to naprawdę niesamowita korzyść. Jesteśmy dobrowolnie, bo chcemy, bo dostrzegamy w tym cenną wartość, ale w każdej chwili możemy przestać w nim być. Albo możemy zmienić przynależność, barwy klubowe, to się zdarza. Szczególnie w większych miastach, gdzie jest większy wybór, wiecie, tych różnych społeczności, to turystyka chrześcijańska kwitnie. My tak na prowincji, u nas trochę trudniej, trzeba dalej jechać. Ale to się zdarza. Możemy uwolnić się od zobowiązań i odciąć się od rodziny Bożej. To jest nasz wolny wybór. Obywatelem państwa natomiast nie jest łatwo przestać być. Nawet jeśli coś ci nie pasuje, to nadal jesteś pod prawem danego państwa. W naszym przypadku państwa polskiego. Sprzeciwiasz się władzy? Spodziewaj się kłopotów. W kościele, jak powiedziałem, jest prościej powiedzieć, nie podoba mi się, na razie, albo żegnajcie. No niektórzy w ogóle nic nie mówią, nie znikają. I właśnie do kościoła, kochani, do kościoła Bożego, do eklezji. Bóg mówi o ustanowionych posługach dla Jego dobra. Mówi o urzędach, o darach, służbach, Mówi o starszych i diakonach, którzy mają Kościołem Bożym zarządzać. To jest ostatni z wersetów przed końcową modlitwą, które chciałbym przeczytać. List do hebrajczyków, 13-17. List do hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 17. I to jest mowa o tak zwanej władzy, powiedzmy w pewnym cudzysłowie, władzy kościelnej. Hebrajczyków 13, 17. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Jakieś aleluja? Jakieś amen? Chyba trzeba częściej czytać. No, powtórzę. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem czy wzdychaniem bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Amen? Jakieś anemiczne to amen. Ja wiem, że to ciężki werset. Trzeba go przetrawić teraz, przemyśleć, przedyskutować, co on miał na myśli i w ogóle, co się za tym kryje. No nic się nie kryje, to jest Słowo Boże. To jest Ewangelia Pana, to jest nauka apostolska. I to jest wszystko. Nie ma w tym żadnego podstępu, żadnego błędu, żadnego zwiedzenia, żadnego oszustwa, żadnej chęci wykorzystania kogokolwiek. To jest Słowo Boga do nas, kochani, do mnie również. Ja też mam swoich, którzy są nade mną. I chwała Bogu za to. Bóg wie i ja wiem, ile radości dał mi przewodzenie wam przez minione lata w różnych sytuacjach. Bóg też wie i ja wiem, ile wzdychania wywołało we mnie przewodzenie wam przez te minione lata w różnych sytuacjach. Była i radość, ale było też wzdychanie. Mówię to szczerze przed wami, bo takie jest życie. Tak to wyglądało i tak to wygląda nadal. Jest i radość, ale są też i inne uczucia. To tacy jak ja, starsi liderzy, odpowiemy przed Panem Kościoła z czuwania nad wami. To jest odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność, którą wzięliśmy na siebie. Powtórzę, starsi liderzy, pastorzy, i teraz powiem coś, na co na pewno rozlegnie się gromkie amen. Nie wszyscy duchowi przewodnicy są doskonali. Każdemu mogą zdarzyć się błędy, pomyłki i trudniejsze dni. Nie każdy jest Eliaszem czy Pawłem. Ważne jest, by duszpasterze mieli osoby, które mają prawo możliwość wkroczenia w ich życie. Coś, o czym może na co dzień wam nie mówię czy nie wiecie. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy na przykład w gronie rady mieli moment, w którym bardzo szczerze będziemy mogli korygować swoje poglądy, zachowania, wypowiedzi, pomysły. To jest nam bardzo potrzebne wewnątrz. O większości tych spraw nie wiecie, nie dowiecie się, bo was nie dotyczą wprost, ale tam w środku, w, w tym gronie to jest bardzo ważne i potrzebne. I to się dzieje. Czasami bywa tak, tak jak w przypadku przypomina mi się król Saul i Dawid, jego następca, Pamiętacie tę, tę historię, tak? Dawid uciekał przed Saulem. I nawet gdy wina była jednoznaczna, to Saul był tym, który chciał śmierci, zła, krzywdy Dawida. Dawid w żaden sposób nie przyczynił się do tego, aby podważyć autorytet Saula nawet wtedy. Dawid, mając okazję do tego, aby łatwo pozbyć się Saula. Nie wiem, czy pamiętacie dobrze tę historię. Był w pieczarze, kilka metrów od niego, miał miecz. Nic prostszego. Ludzie go namawiali. Dawidzie, no okazja. Bóg ci go w ręce twoje wydaje. Dawid mówi nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. O nie. Niech Bóg się nim zajmie. I nawet w sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś może coś złego zrobić. Ewidentnie. Pamiętajmy o tym, aby okazywać szacunek, respekt, miłość do każdego, kto podjął się trudu służby dla Pana. A Bóg i odpowiednie kościelne Władze potrafią się takim przypadkiem zająć. I kończąc ten temat władza w świetle Biblii, zgodnie z pierwszym listem do tymoteusza, rozdziałem drugim, zanieśmy błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze, podziękowania za m.in. wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedzieli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Czy zgadzamy się z tym wersetem? To mam teraz taką propozycję. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o nowo wybranego prezydenta. I chciałbym, żeby zrobił to ktoś z was głośniej. Kto na Ochotnika głośniej pomodli się o prezydenta tego nowo wybranego? Andrzeja Dudę. Janek. Janek, dobrze. Następna modlitwa to modlitwa o premiera rządu. Mateusz Morawiecki pełni tą funkcję. Kto pomodli się o premiera polskiego rządu? Świetnie, Robert, dzięki. Potem mamy, no nie będziemy całej tej wiecie struktury wymieniać, bo byśmy musieli tu dość długo się modlić, ale proponuję, aby pomodlić się o naszego starostę powiatu kamiennogórskiego. Czy ktoś chce pomodlić się o starostę powiatu kamiennogórskiego? Anna Gęborysa? Dobrze Janku. Później mamy burmistrza. I jeżeli chodzi o tą władzę świecką, na nim zakończymy. Burmistrz Janusz Chłodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry. Kto jest gotowy pobłogosławić tego człowieka tu przed kościołem? Dobrze, Janku. I na koniec chciałbym poprosić o modlitwę o starszych zboru. O mnie i o Marcina. Janusz, dobrze, Janusz, dzięki. Wstańmy, kochani. Janek pomodli się o najpierw o prezydenta, później Robert o Premiera, później Janek o starostę i burmistrza i potem Janusz o, o mnie i o Marcina. A potem my wszyscy, my wszyscy zawołajmy do Boga o mądrość i zrozumienie Jego słowa.